Wokulski usiadł na kanapie i oparszy głowę o ścianę, mówił jakby do siebie. Nie masz pojęcia, co ja wycierpiałem, oddalony od wszystkich, niepewny, czy już kogo zobaczę. Tak strasznie samotny. Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym, kiedy z kraju nie wyniósł ani cieplejszego spojrzenia, ani serdecznego słówka, ani nawet iskry nadziei. Pokutował za grzechy młodości na odległej Syberii, to Wokulski z lalki Bolesława Prusa. Z kolei bohater nadniemne Melizy Orzeszkowej, Jan Bohaterowicz, odwiedzał w lesie mogiłę poległych w jakiejś bitwie. Sienkiewiczowscy rycerze w trylogii przypominali zwycięstwa pierwszej Rzeczpospolitej. W końcu XIX wieku opowiadano nie wprost o tragicznych losach Polaków po upadku powstania styczniowego. Dopiero po 1905 roku, kiedy zelżała nieco cenzura, było inaczej. Echa leśne i wierną rzekę wydał Stefan Żeromski, zaś Eliza Orzeszkowa złożyła hołd powstańcom styczniowym tomem opowiadań Gloria Victis, a Maria Konopnicka uczciła księdza Stanisława Brzuskę w utworze znanym pod nazwą Ostatni Partyzant. W oryginalny sposób cyklem tzw. kartonów powstałych w Paryżu już w 1866 roku uczcił czasy zrywu Artur Grodger, nazywany malarzem Powstania Styczniowego. Ale Jan Matejko utrwalał pędzlem świetność dawnej Rzeczpospolitej m.in. w bitwie pod Grunwaldem. Zaś Jacek Malczewski malował epizody z życia zesłanych na Syberię do Białego Piekła. Stanisław Wyspiański, dramaturg i malarz Nazywany czwartym wieszczem polskim w 1898 roku, warszawianką zapoczątkował serię dramatów narodowych. Dziś o siłaczkach i siłaczach polskiego ducha, czyli o znaczeniu kultury w boju o przetrwanie narodu. Historia Żywa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 Rozpadu. Czy to mogło być mottem drugiej połowy XIX wieku? Odczuwano po 1863 rozpad pewnej wcześniej uformowanej i dominującej kultury romantycznej. Kryzys jej ideałów, bo powstanie przegrało, bo poszli nasi w bój bez broni, do tego sprowadzone nieco karykaturalnie, ale jednak sprowadzone do tego właśnie absurdalnego, jak się wydawało, wysiłku walki z siłami, których nie da się przemóc, z siłami większymi niż Polska. Tego rodzaju poczucie kryzysu rzeczywiście było bardzo dojmujące i Prus, który sam uczestniczył w powstaniu jako Aleksander Głowacki, Dawał mu świadectwo w sposób nieodejmujący zupełnie nadziei. Niektórzy krytyczni czytelnicy po dziś zarzucają Rusowi, że w tej polskiej arcypowieści jakby w ogóle nie było zaborów. Rosjan tam prawie nie ma. Nie czuje się, nie widać tego na kartach powieści, że Polska jest zniewolona całkowicie. Ten dramat rozgrywa się w takich półtonach, półcieniach, ten dramat narodowy, który znajduje swoje odzwierciedlenie w losach głównych bohaterów, Wokulskiego właśnie wracającego z Sybiru, ale potem rzucającego się w wir interesów, które robi przy okazji sukcesów Armii Rosyjskiej w wojnie z Turcją na Bałkanach w 1877 78 roku. Inni też po prostu żyją interesami, żyją sprawami materialnymi, połączonymi z życiem towarzyskim i uczuciowym. Czy tego rodzaju wizja była wizją z punktu widzenia politycznego, niepodległościowego, narodowego, nihilistyczną? Myślę, że nie można tak oskarżać Prusa, w każdym razie takie jest moje stanowisko. Że jego intencją była próba pokazania, że owe ideały romantyczne, które wracają nie tylko w tęsknotach samego Wokulskiego... Ale także w rozmaitych epizodach tej powieści, że te ideały romantyczne stara się Prus uratować, przenieść w roli pięknego wspomnienia, które żeby ocalało, żeby mogło jeszcze kiedyś inspirować Polaków, trzeba wygrać tę bitwę o cywilizację, o podniesienie z dna Życia codziennego, jakie opisuje wizyta na Powiślu Wokulskiego, no rzeczywiście kwestia modernizacji najprościej rozumianej, czystszych ulic, zdrowszego życia, napełnienia pustych brzuchów tej najuboższej ludności, to były motywy, których znaczenia nie można przecież przekreślić. I tak stawiając kolejność, nie wiem czy hierarchia, ale kolejność działania Bolesław Prus nie był człowiekiem, którego by całkowicie wtedy, w końcu XIX wieku, całkowicie odrzucano. Ale jednak, jak wiemy, ten rozpad, o który pani redaktor zapytała, rozpad pewnego ideału będzie zamieniał się stopniowo po 20-30 latach od klęski powstania styczniowego proces nowego scalania tego ideału romantycznego. I właśnie postaci, które pani wymieniła już jak Sienkiewicz, jak Wyspiański, jako Rzeszkowa z początku XX wieku, w szczególności z tego tomu opowiadań Gloria Victis, będą wyrażali znów nowymi słowami, nowymi formułami ten sam ideał Polski romantycznej, Polski w każdym razie walczącej znowu o swoją niepodległość i gotowej ponosić raz jeszcze ofiary w tej walce. A więc tak, rozpadanie i scalanie się ideału romantyczno-niepodległościowego, może tak powiedzmy, stanowi kanwę całego procesu kulturalnego, jaki odbywa się w Polsce między 1863 a 1914 rokiem. Po przeciwnej stronie od lalki na pewno stoi trylogia Henryka Sienkiewicza, którą współcześnie mu przyjęli jako taki manifest dużego patriotyzmu, który budował nowoczesny naród polski, bo każdy chciał być Skrzetuskim, kmicicem, wołodyjowskim, niezależnie od tego, czy był chłopem, czy był szlachcicem, czy posiadaczem ziemskim. Sądzę, że warto to właśnie znaczenie trylogii, przypomnijmy, zainaugurowanej drukiem 2 maja 1883 roku w warszawskim Słowie, pierwszego odcinka Ogniem i Mieczem. To znaczenie można sobie uświadomić lepiej, kiedy przypomnimy fakt, że w tym samym czasie, w 1882 roku, powstaje Macierz Polska, organizacja legalna. Mająca promować, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, polskość wśród ludu, ta organizacja legalnie mogła powstać i działać tylko w Galicji. Ale co było narzędziem tej pracy kulturalnej, wtedy podjętej w Galicji? Oczywiście właśnie piękne dzieła literackie, jeszcze Mickiewicz, jeszcze Słowacki. I to, że w setkach biblioteczek tworzonych dla wsi, dla chłopów, opowiadaniach przez nauczycieli dla chłopów, którzy jeszcze nie byli piśmienni o tym, jak piękna może być polskość w dziełach romantyków, stopniowo będzie zastępowane w następnych latach, kiedy macierz szkolna będzie mogła powstać legalnie także w Królestwie Polskim, a to stanie się dopiero w 1905 roku, to wtedy już nie tylko Mickiewicz, ale właśnie Sienkiewicz będzie tym, tak jak pani redaktor powiedziała, symbolem pięknej opowieści o polskości. Opowieści na tyle wciągającej, że odnaleźli się w niej niemal wszyscy, a w każdym razie wszystkie Stany. Chłopi równie chętnie jak robotnicy. I warto jeszcze drugą zbieżność dat przypomnieć, bo 2 maja 83 roku zaczyna się publikacja w odcinkach Ogniem i Mieczem. A dosłownie trzy tygodnie później w Paryżu umarł Cyprian Kamil Norwid, ostatni z wielkich twórców polskiego romantyzmu, który inaczej oczywiście niż Sienkiewicz, inaczej także niż Mickiewicz, ideał romantyczny umiał łączyć z pracą. Ale czy Sienkiewicz przeciwstawiał swojej twórczości pracę i polskość? Nie, pamiętajmy przecież jego wcześniejsze Szkice węglem, jego publicystykę właśnie z czasopism warszawskich lat 70. i 80. XIX wieku. Sienkiewicz także wyrasta właśnie z owego procesu przełamywania się, rozpadu ideału romantycznego do jego nowego scalania, scalania w formie jakby mądrzejszej o doświadczenia poprzednich dekad. W formie, w której jest miejsce także na pracę, pracę cywilizacyjną, kulturową. I właśnie jej częścią jest dotarcie z fenomenalną opowieścią o polskości, jaką stworzył Sienkiewicz do ludzi prostych. Zarażenie tą wizją skrzetuskiego, szlachetnego podwipięty, awanturniczego kmicica, Zarażenie tą wizją dosłownie milionów ludzi, którzy w tej opowieści odnaleźli własną przygodę i potrafili przeciwstawić ją ideałowi choduj drób i króliki jako maksimum napięcia pracy organicznej. Nie, praca organiczna wyrastała, wykraczała dalej w kierunku ideałów, które stawiał, przynosił odnawiał Henryk Sienkiewicz. A z nim będą spierali się następnie oczywiście. Stanisław Brzozowski będzie go krytykował za redukcję ideału polskości do takiego awanturniczo-prosto-katolicko polskiego widzenia zadań i obowiązków dobrego Polaka, zaniedbanie owego wątku pracy, od którego zaczynał właśnie sam Sienkiewicz i który symbolizował wcześniej Norwid. Ale te spory będą sporami w jednej rodzinie w istocie, w rodzinie tych, dla których polskość była najważniejsza i którzy po prostu chcieli, by wyszła zwycięsko z wieku zaborów. W tej właśnie rodzinie Sienkiewicz odgrywa rolę wyjątkowo ważną. na samotracji, nikę pozdrawiasz nas z tej ziemi, nieśmiertelne powstanie. Głowy twojej strąconej nikt z nas, których kołyska w krypcie niewoli się huśtała, nie widział. Rąk, co wysoko godła trzymały, już nie ma. Skrzydła tylko twoje połamane, poranione, dziurawe, w strzępach od ciosów opryczyny przed duszami naszymi w powietrzu lecą. Na skrzydłach tych zawisła najgłębsza miłość nasza ku Tobie. Sprawo. Sprawo przegrana. Powstanie listopadowe było powstaniem poetyckim. Jeden z literaturoznawców powiedział, w poezji zaczęło się wcześniej niż wybuchło. Zastanawiam się, jaki przymiotnik może określać czy wiązać powstanie styczniowe z życiem kulturalnym tamtych czasów? Zastanawiam się nad malarskie, bo przecież Artur Grodger, syn powstańca listopadowego, jeden z wybitnych polskich też ilustratorów, rysowników, stworzył cykl kartonów o powstaniu styczniowym. Taki cykl martyrologiczny. Utrwalił je dla nas, byśmy je zobaczyli. Czy można mówić też, że ono jest takim malarskim powstaniem? Powstanie styczniowe? Na pewno jest dziedzictwem, czy świadectwem, czy wyrazem pamięci o powstaniu, szczególnie skutecznym dla utrwalania tej pamięci. Też technika Grodgera pozwalała na powielanie jego wizji, stosunkowo łatwe reprodukcje. Te cykle Warszawa pierwsza Warszawa II, a potem Polonia, Lituania, wojna, no w niezwykle ekspresywny sposób, właśnie zapowiadający tak, myślę, że to chyba nie jest skojarzenie pozbawione sensu. Późniejszy ekspresjonizm, ekspresjonizm z początku XX wieku łatwo trafiała do wyobraźni tych ludzi, u których na ścianie zawisły owe niezliczone reprodukcje grotgerowskich wizji, bohaterskich powstańców w lesie, gdzieś smagających się z przeciwnościami natury i wrogami w rosyjskich mundurach. Ale przecież to nie tylko Grotger. Przypomnijmy, że w roku 1873 na wystawie powszechnej w Wiedniu Maksymilian Gierymski wystawia swój realistyczny obraz. Patrol powstańczy to nie mniej niż Grotger jest symbol ech powstania w kulturze drugiej połowy XIX wieku. Tyle, że to zupełnie inne echo. Tu jest jakby rzeczywiście realizm, nie ekspresjonizm, realizm pewnego osamotnienia w tej wielkiej przestrzeni samotnych powstańców, których nie wiadomo, czy chłop kieruje we właściwą stronę, czy na manowce prowadzące w ręce rosyjskich wojsk. To dramatyczne, choć przedstawione właśnie w takich stonowanych barwach barwach przedwiośnia. Zobrazowanie sytuacji Polski pozbawionej niepodległości, pozbawionej jeszcze scalonego w jedną siłę narodu nowoczesnego, który obejmowałby także chłopów, to również jest jedna z malarskich wizji zadań, jakie przed Polską stały w następnych dziesięcioleciach. I znów może tylko ostatni przykład pozwolę sobie przytoczyć z tej malarskiej dziedziny, to przecież melancholia, Jacka Malczewskiego, chyba najsłynniejszy jego obraz pokazujący prawdziwy wir, symboli walki niepodległościowej, zrywów, poświęcenia heroizmu, martyrologii jako problem. To jest jakby wzięte w cudzysłów, czy to jest tylko oczywiste zadanie, czy to jest przedmiot sztuki, czy to jest zadanie aktualne, jakie podjąć na nowo czy to jest tylko temat z malarskiego. Oczywiście sam Malczewski odpowiadał na to pytanie także bardziej dosłownie właśnie w swoich takich obrazach jak Wigilia na Syberii czy Wigilia Zesłańców, jak Śmierć Elenai, w których jednoznacznie Przecież pokazuje siłę polskiej martyrologii i zobowiązanie stąd wynikające, by nie pozwolić tym cierpieniom, tym ofiarom dać się zmarnować. Trzeba doprowadzić dzieło podjęte przez tych, którzy trafili po 1863 roku na Syberię, doprowadzić do końca, do niepodległości i będzie Malczewski swoim pędzlem, Służył tej sprawie także w czasie odzyskiwania niepodległości, jak wiemy, Nikę Polską, rozmaitymi innymi symbolicznymi, wspaniałymi obrazami. A więc, tak, malarstwo nabiera nowego znaczenia, ale przecież jest także malarstwo no, chyba najważniejsze. Jan na... Matejko, czekam, jak pan tak profesor jest. przypomni. I to nazwisko dla malarza rok 1864 był przełomem w tym, co robił, bo przecież Wcześniej powstał stańczyk, kazanie skargi, rejtan, taki Obywatelski głos sumienia i troski o, o losy kraju, a ten 64 rok był przełomem, który zmienił jego wizję. Nie należy wątpić, trzeba walczyć, a walczyć przypominając bardzo ważne dla historii polskiej wydarzenia, na przykład bitwę pod Grunwaldem. Tak to prawda, myślę, że wystawienie bitwy pod Grunwaldem, które miało miejsce Pierwsze wystawienie w Krakowskim Urzędzie Miasta we wrześniu 1878 roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii i polskiej kultury XIX wieku i jednocześnie polskiej samoobrony duchowej przed zniewoleniem w tych najtrudniejszych czasach po klęsce powstania styczniowego. Ten obraz będzie miał kapitalne znaczenie, Zwłaszcza dla walki o utrzymanie polskości pod zaborem niemieckim, tej walki, którą zajmowaliśmy się w czasie naszego poprzedniego spotkania. Matejko istotnie wyrasta ideowo z bliskiego związku ze Szkołą Konserwatystów Krakowskich. Przyjaźni się z Józefem Szujskim, najwybitniejszym, najmądrzejszym z krakowskich konserwatystów, historyków. Ale przecież nie ogranicza się, właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, wyłącznie do takiego namysłu stańczyka, krytycznego, nad przyczynami własnymi, jeśli można tak powiedzieć źródłami utraty niepodległości. Ale świadomie stara się przedstawić wielkość tego, czym Polska była, by zainspirować Polaków, jemu współczesnych, do nawiązania do owej wielkości, do tego, by jej nie zdradzić, nie porzucić. Stąd obrazy, które także można odczytać, jakby malowane były ku pokrzepieniu serc. Takie właśnie jak bitwa pod Grunwaldem, jak Batory pod Pskowem i jak cała seria obrazów przedstawiających specyfikę i wielkość cywilizacji polskiej. Unia Lubelska czy nadanie praw Uniwersytetowi Krakowskiemu. Można tutaj wymieniać cały szereg dzieł, z których pewnie najważniejszym jest dzieło wielowymiarowe Jakim jest cykl sylwetek władców polskich, poczet królów Polski? To Matejko ubrał naszą historię w twarze, w twarze władców, których inaczej byśmy nie umieli skojarzyć z osobowym wizerunkiem. Matejko uczynił historię Polski rozpoznawalną. I to jest dzieło niesłychanie ważne i było niesłychanie ważne wtedy, w końcu XIX wieku. O roli kultury w walce o przetrwanie narodu polskiego mówi profesor Andrzej Nowak. Czasem mówi jak człowiek, rękę poda, uśmiechnie się, uprzejmie. A czasem błyśnie szaleństwem z powiek i wtedy ma w oczach Syberię. Nocą pali światła w oknach i krzyczy matki, straszą nim dzieci. Generale Sowiński, reduta od krwi mokra, niech Pan nas Bogu poleci. Nie wychodźcie z obozu. Wybiją was jak kaczki Cały się kurczy i marszczy Kiedy się musi meldować co miesiąc Po dwudziestu sześciu latach carscy W obłęd powstańca nie wierzą Trzema ciosami zrąbał drzewo I śmiał się to masło nie pień Rąbaliśmy z tymi co zostali w śniegach Pnie zmarznięte na kamień Generale Sowiński to dlaczego cię nie widzę? Chodzi chyłkiem po warce i zagląda nagle ludziom w oczy Jakby w każdym widział wroga albo zdrajcę Widmo bezcennych w nocy Ich głosy generale są o krok Ich głosy generale są o krok Śmiej się Moskal nade mną pochylony Śmiej się Moskal nade mną pochylony Już po walce, generale już po walce Ten oko jest stracony żywa. Zjaw się tylko na polu, a armia żołnierzy na twój jedyny widok w zwycięstwo uwierzy. Zwycięstwo, zapał, ogień, uniesienie wiódł nas pod Saragosę, tam, tam, przez płomienie. Dla Francji nasza młodość i zapał spłonęły. Rzymirski zginął, już swego dopięły. Upór, zła wola. cały post stracony Już wieść złowróżb na popółkach się szerzy, zginął Wiem! Słyszcie, to nieszczęście całe, że o godzinę nie był zginął wcześniej Generale! Stanisław Wyspiański, autor warszawianki Wesela W powszechnej świadomości jest bardziej znany właśnie jako dramaturg niż malarz Ciekawe, jak potoczyłoby się jego życie, gdyby pozostał tylko przy malarstwie – ale nazywany jest czwartym wieszczem i właśnie wydanie Warszawianki poświęconej powstaniu listopadowemu przyniosło mu rozgłos. To było odwołanie do niedawnego wydarzenia w czasach, kiedy żyli jeszcze synowie powstańców. Warszawianka zapoczątkowała serię dramatów wieszcza. Jaką rolę miały odegrać? No, ja niespecjalnie żałuję, że Stanisław Wyspiański nie skupił nie się tylko tek. na twórczości malarskiej, chociaż podziwiam jego styl indywidualny i wydaje mi się, jednym z najciekawszych malarzy w całej historii naszego malarstwa. Niepodrabialnych, wyjątkowych, zupełnie odrębnych w swojej twórczości pędzlem tworzonej. No Teraz akurat można się przekonać o tym, oglądając monograficzną wystawę poświęconą Wyspiańskiemu w Muzeum Narodowym w Krakowie. Bardzo zachęcam do tego każdego, kto w Krakowie może być. Ale przecież Wyspiański to właśnie także słowo. To słowo, które przynosiło z niewiarygodną siłą odnowę nadziei na progu XX wieku. Rzeczywiście pierwsza tutaj jest warszawianka, ale przecież na prawdziwe wyżyny i sławę Wyspiańskiego i jego znaczenie i w literaturze i w kulturze i w historii, również politycznej historii Polski stawia premiera Wesela w 1901 roku. Ten arcydramat Wyspiańskiego pokazuje może jak żaden inny i symboliczne znaki polskości Chłop, Żyd, szlachcic Wspomnienie rabacji galicyjskiej Wspomnienie zdrady targowickiej To nie jest cukierkowy obrazek To jest obraz przełamywania się niemożności rozwiązywania tych problemów społecznych, politycznych, które z epoki zaborów i z wcześniejszych błędów także, z okresu I Rzeczpospolitej, pozostały do rozwiązania na progu XX wieku. Ale Wyspiański nie ma wątpliwości, że ten hocholi taniec można przerwać. Ten, którym kończy wesele, bo przecież dwa lata po weselu przychodzi premiera jego nie mniej ważnego dramatu, wyzwolenia I tam ten fenomenalny, kończący dramat, właściwie monolog Konrada, w którym wzywa Boga ów nowy Konrad, Konrad niemickiewicza, tylko Wyspiańskiego, do tego, by dał Polakom siłę, że ta siła jest w narodzie, że ona wystarczy do tego, by człowiek twórczy, jakiego symbolem jest Konrad, mógł tę siłę wykorzystać do odbudowania niepodległości, nie tylko w najprostszym wymiarze politycznym, ale niepodległości duchowej, kulturowej. Myślę, że nikt nie przyczynił się do odbudowania tej niepodległości, tego ile Polska ma do zaoferowania w sferze kultury nikt bardziej niż Wyspiański na początku XX wieku nie zrobił, nie stworzył więcej w tej dziedzinie. Stare przyzwyczajenie język mu splątało, zająknął się. Dla to, tamto jąkał, ale powracająca fala znowu go błękitem i ogniem oblała. Braku miłości dla ideałów Korczyńskim zarzucić nikt nie ma prawa. Jeden ją życiem opłacił, drugiego zawiodła ona tam, gdzie honor i ludzką cześć stracił, A Trzeci, trzeci przebył życie zazdroszcząc temu, który w mogile leży. Teraz dopiero... Te łzy, które napełniały mu oczy, spadły z nich dwoma wielkimi kroplami i ze zmarszczki na zmarszczkę toczyły się po policzkach. Ręką machnął, na fotel opadł i szeroką dłonią zasłonił sobie czoło i oczy. O dwa kroki od niego na krześle siedzący Witold, osłupiały, niemy, chciwymi oczami, wpatrywał się w ojca, domyślając się istoty, natury, tej siły, która go tak dziwnie wśród rozmowy z nim przetworzyła. Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka dwie pisarki równolatki, niemalże, tworzące no, oryginalne dzieła, odwołujące się do patriotyzmu, do historii Polski, ale bardzo różne pisarki. Jakie było ich pojmowanie znaczenia pisania? Chyba w dziedzinie prozatorskiej niewątpliwie bardziej utalentowana była Eliza Orzeszkowa. Pamiętajmy, że jak najbardziej zasłużenie kandydowała dwukrotnie do Literackiej Nagrody Nobla. Przegrała w godnej konkurencji, bo za pierwszym razem zwycięzcą okazał się Henryk Sienkiewicz, Sienkiewicz. w 1905 roku, a za drugim razem wspaniała szwedzka pisarka Aha. Selma Lagerlew. Ale to nie obca miara, miara nagród, tylko miara jej sukcesu wśród czytelników polskich świadczy o tym, że umiała trafić z bardzo ważnymi zagadnieniami, przemyślanymi w niezwykle głęboki sposób do bardzo szerokich kręgów odbiorców, bo stała się pisarką niezwykle wysoko cenioną, o ogromnym autorytecie nie tylko literackim, ale moralnym już właściwie po pierwszych kilkunastu latach jej twórczości. Przypomnijmy jej powieści, nowele poświęcone rozmaitym zagadnieniom społecznym, kwestii żydowskiej, kwestii chłopskiej, ale nad tym wszystkim niewątpliwie dominuje kwestia niepodległości, kwestia narodowa. Ta kwestia, która zostaje tak pięknie przedstawiona w nadniemnym powieści, która niemal równała się popularnością, powieściom Sienkiewicza. Czy wspominane już przez nas opowiadania z ostatniego tomu orzeszkowej Gloria Victis, nawiązujące do powstania styczniowego. Orzeszkowa nie była postacią, którą można by zredukować do takiego oleodrukowego patriotyzmu z czytanki dla małych dzieci. Nie, orzeszkowa porykała się jak najbardziej świadomie z wszystkimi wyzwaniami, zadaniami, jakie Odbudowa polskości po wieku zaborów niosła ze sobą w końcu XIX wieku, ale nie przedstawiała tych zagadnień w taki sposób, by pokazać, że Polska załamie się pod ich ciężarem, że albo nowoczesność, albo polskość. Nie, tego rodzaju alternatywy Orzeszkowa nigdy nie stawiała. Starała się zagadnienia modernizacji, bardzo popularne w prasie warszawskiej, pozytywistycznej, z której przecież wyszła. Z przeglądu tygodniowego z Niwy, później z głosu, który już był organem przełomu antypozytywistycznego w istocie, Orzeszkowa jednak nie poprzestaje na tym haśle, które część krytyków do dziś wybiera z owej epoki. Nowoczesność przeciwko polskości. Nie. Orzeszkowa potrafiła w swoich dziełach, w swojej refleksji stworzyć wspaniałą syntezę tych dwóch problemów i znaleźć dla nich rozwiązanie pełne nadziei na to, że polskość będzie. Maria Konopnicka, z której z kolei dziś próbuje się tworzyć patronkę feministek czy grup LGBT, no byłaby, myślę, zszokowana tego rodzaju reinterpretacją swojej twórczości, bo niezależnie od jej własnych, indywidualnych, często no, obarczonych wielkimi tragediami rodzinnymi, wyborów, ogromne kłopoty z córką, nieudane małżeństwo, nie ma czasu teraz wgłębiać się w jej biografię. Tak czy przyjaźnie z... z Marią Dulembą. Oczywiście to wszystko w jej twórczości nie znajduje, powiedziałbym, odzwierciedlenia wprost. Najważniejszym motywem, od którego się nie tylko nie odżegnywała, ale który akcentowała do końca swojego życia, był ten motyw, który wyraża jej twórczość jednym utworem. Utworem, który znają wszyscy w Polsce. To jest Rota Marii Konopnickiej. Nie pisała go dla pieniędzy, nie pisała go po to tylko, żeby się przypodobać jakiemuś, w cudzysłowie, elektoratowi pisała z potrzeby serca, bo już wcześniej pisała wiersze biorące w obronę skrzywdzonych i poniżonych w zaborze pruskim Polaków. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Tak, te słowa są akurat zwroty, ale jest taki przejmujący, bardzo długi wiersz Stylizowany na ludową gawędę, który wzywa chłopów w zaborze pruskim, by ci nie sprzedawali ziemi Niemcom, którzy kuszą ich właśnie materialnymi sukcesami, przywilejami w zamian za wyrzeczenie się polskości. A więc to były autentycznie ważne zagadnienia dla Marii Konopnickiej i jej poezje, nie tylko poezje, ale również prozatorskie utwory adresowane dla dzieci, takie jak choćby opowieść o sierotce Marysi i Krasnoludkach. To były także, można powiedzieć, takie wstępy do patriotyzmu polskiego. Dokładnie takie, jak pisała zwycięska rywalka Elizy Orzeszkowej w walce o nagrodę Nobla w Szwecji Selma Lagerlew, Pisząc dla dzieci, starała się wpoić patriotyzm szwedzki swoim odbiorcom. Tutaj Konopnicka czy Orzeszkowa nie były dziwadłami na tle literatury europejskiej swojego czasu. Były typowymi, ale wybitnymi bardzo reprezentantkami tej literatury. W sercu marzenie staje się potrzebą. Tak, tak, to straszny, bardzo straszny twór. Prawde ludił Maciej Stary. Są tu strachy, są tu czary. Ten niepokój nieustany. Także muzyka. Muzyka tamtych czasów, opera narodowa Stanisław Moniuszko, jego straszny dwór, halka czy werbum nobile. Tych płaszczyzn budowania i podtrzymywania polskości było bardzo wiele. W sensie instytucjonalnym one łatwiej mogły istnieć, funkcjonować w zaborze galicyjskim, jak o tym mówiliśmy, dzięki przemianie, jaką ten zabór przechodzi po 1866 roku. Ta muzyka wymagająca no, nakładów materialnych będzie mogła ożywić się bardziej w zaborze rosyjskim dopiero na fali w lekkiej odwilży na progu wieku XX, kiedy powstanie Filharmonia Warszawska i tam pojawią się rzeczywiście wspaniałe dzieła nowych twórców i będą także wznawiane te dzieła, które miały swoją premierę w teatrze w wielkim w Warszawie. Dzieła Moniuszki, takie właśnie jak wymienione przez Panią Hrabina, Werbum Nobile, Straszny dwórczy Halka. Moniuszko umarł w 1872 roku, ale jego twórczość nie tylko operowa, ale przede wszystkim jego śpiewnik domowy, powtarzany po polskich domach, także pod strzechą, rzeczywiście. Moniuszko trafił pod strzechy, tak jak Mickiewicz. One będą służyły tej popularyzacji polskości w sposób niezwykle skuteczny. W innym nieco wymiarze popularyzacji polskości na arenie międzynarodowej, w sensie można by mówić o swego rodzaju dyplomacji kulturalnej, nieocenione znaczenie będzie miała postać Ignacego Paderewskiego. Jego debiut, wielki debiut w Paryżu miał miejsce w roku 1888 w sali Erarda. Gdzie ten 28-letni urodzony w Kuryłówce na Podolu pianista mógł pokazać światu, że jest jakby nowy awatar Chopina, nowy genialny pianista z Polski, z tego samego kraju, z którego przecież wywodzi się rozpoznawalny już wtedy na całym świecie Chopin i jego dźwięki. A z kolei nie byłoby Paderewskiego i jego globalnego sukcesu, bo nie było bardziej rozpoznawalnego artysty na świecie na początku XX wieku niż Ignacy Paderewski. Możecie mi Państwo wierzyć na słowo. To była mega gwiazda porównywalna dzisiaj, przepraszam za to porównanie z jakimiś postaciami takimi jak Madonna czy Lady Gaga. Fanki niemalże rozrywały Paderewskiego, porywało dusze wielu pań. No, powiedziałbym, że dziesiątków tysięcy pań. Słowo wielu może być nawet tutaj za małe. Za słabe, za słabe. Za małe tak. Wracając do znaczenia kulturalno-dyplomatycznego jego aktywności artystycznej estradowej, szczególnie ważnej w Stanach Zjednoczonych, gdzie stał się bożyszczem i elit i tłumów jednocześnie, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie pomoc innej wielkiej postaci polskiej kultury tego czasu, Heleny Modrzejewskiej. Ta wielka aktorka, starsza od niego pokolenie, pozwoliła swoimi funduszami sfinansować naukę młodziutkiego Paderewskiego w najlepszej szkole, w mistrzowskiej szkole pianistycznej w Wiedniu Teodora Leszetyckiego. I to właśnie niejako od Modrzejewskiej, która była wcześniej taką mega gwiazdą kultury masowej w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, także jako aktorka, wielka aktorka teatralna. Przejmie Pałeczkę Paderewski w roli światowego reprezentanta kultury polskiej, sprawy polskiej jednocześnie na progu XX wieku. I w tej roli spotka się niejako z Marią Konopnicką na uroczystości 15 lipca 1910 roku w Krakowie na odsłonięciu pomnika Grunwaldzkiego, który w całości ufundował ze swoich pieniędzy wyłącznie a gdzie miało miejsce wtedy, właśnie 15 lipca 1910 roku, wykonanie roty przez gigantyczny chór, zespół. To robiło na pewno piorunujące wrażenie na zgromadzonych wtedy w Krakowie dziesiątkach tysięcy przybyłych z całej Polski, a także nawet za oceanu. Patriotów polskich, którzy zyskali wtedy no, niesłychaną porcję energii, energii do tego, by pracować dalej, by przygotowywać się także do walki o to, by Polska była. Nie zginie Polska! Nie zginie! Żyć będzie po wieki, wieków w potęże i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości! Myślę sobie o takiej oto rzeczy i porównaniu kultury polskiej drugiej połowy XIX wieku i wcześniejszych, zresztą dziesięcioleci, porównaniu do lat 70. ubiegłego wieku, do kina moralnego niepokoju i dzieł klasyków e, polskiego filmu, że w czasie opresji, w czasie utraty niepodległości wybucha siła polskiej kultury. A potem, kiedy ta niepodległość już jest, to te wielkie dzieła, głębokie dzieła nie powstają. Jak pan profesor zareagowałby na takie słowa i na tę siłę przekazu polskiej kultury drugiej połowy, także XIX wieku? Nie wiem, czy da się wyprowadzić takie proste, jednoznaczne równanie, które by zawsze się sprawdzało, a mianowicie, że w czasach zniewolenia, w czasach pozbawienia możliwości działania na innych polach kultura rośnie Jej znaczenie społeczne na pewno rośnie, ale wzrost wartości, by tak rzec, najtrudniej mierzalnej wartości artystycznej, wiecznej wartości dzieł powstających w takich warunkach, no, znacznie trudniej powiązać z jakimikolwiek politycznymi okolicznościami. To jest także kwestia indywidualnego geniuszu. Czasem on się może skupić w jednym pokoju, jak bywało w salonach wielkiej emigracji, gdzie obok siebie siedzieli Mickiewicz, Słowacki. Chopin czy Krasiński. Czasem ponownie następuje takie skupienie. Tak właśnie było około roku 1900 w Krakowie. Wtedy Kraków był chyba jednak przez pewien krótki czas stolicą kulturalną Polski, gdzie obok siebie mogli siedzieć czy blisko siebie być Wyspiański, Żeromski. Wokół był duch wypełniony twórczością właśnie Orzeszkowej. Prusa, który z kolei Królestwa Polskiego raczej nie opuszczał. Kursował na trasie Warszawa na Łęczów. Ale nie chodzi teraz nawet o żadne konkretne miejsce, tylko o to, że istotnie na progu XX wieku mamy do czynienia ze swego rodzaju stężeniem artystycznych geniuszy, natężeniem ich wybitnych dzieł i jednocześnie, kiedy użyła Pani porównania do kina moralnego niepokoju, myślę, że warto zauważyć w owym czasie wielkie napięcie wewnętrzne tej pracy kulturalnej. To jest jakby napięcie między wizją kultury tworzonej ku pokrzepieniu serc, a tej kultury, która chce rozdrapywać rany, jak to ujmie Stefan Żeromski, rozdrapywać rany, by nie zabliźniły się błoną podłości. To są słowa Żeromskiego. I rzeczywiście z jednej strony powstają najpierw takie dramatyczne w swojej wymowie opowiadania Żeromskiego, jak z 1895 roku rozdziowią nas kruki wrony, bardzo pesymistycznie przedstawiające powstanie styczniowe. No ale dwa lata potem ten sam Żeromski pisze syzyfowe prace kapitalne dzieło pokazujące raczej z jednoznacznie optymistyczną wymową sytuację młodzieży polskiej, która nie daje się zgnębić nawet najbardziej wyrafinowanym i brutalnym jednocześnie wysiłkom rusyfikatorskim w szkole, w królestwie. Z tej powieści wiele tysięcy młodych ludzi będzie czerpało nadzieję potem. Ale w tym samym 1897 roku umiera w Krakowie Adam Asnyk, jakby bardziej zapomniany może poeta poeta wierny dziedzictwu Powstania Styczniowego i on też rozdrapuje rany podłości, ale jakby w odwrotnym kierunku. Otóż w Krakowie, w którym dominowała do lat 90. XIX wieku Szkoła Stańczyków, to nastawienie na ugodę, na pracę organiczną, na pogodzenie się z zaborami w pewnym sensie, budziło opór tego poety który chciał budzić ducha Który chciał porywać Tak jak kiedyś Mickiewicz W odzie do młodości Kolejne pokolenia młodych Do woli, godności i męstwa człowieczego Jak pisał w swoim wierszu Póki w narodzie Żeby nie ulec tej atmosferze Że w Austrii już jest nam dość dobrze Że już nic więcej nie musimy To była innego rodzaju podłość Przeciwko której Asnek Swoją patriotyczną twórczością występował A więc ta Kwestia moralnego niepokoju nie musiała być kierowana wyłącznie przeciwko zbyt łatwym wizerunkom patriotyzmu martyrologiczno-heroicznego, ale mogła być kierowana także przeciwko tym, którzy szydząc z patriotyzmu martyrologiczno-heroicznego, chcieli zadowolić się, tak jak to Mickiewicz kiedyś nazwał, taką świniowatością polskiego życia, zadowoleniem z materialnego powodzenia i świętego spokoju.